Chwała Bogu Zazwyczaj jak staję na tym miejscu ten stresu i tak dalej Do zboru, w którym jestem Mówię dzień dobry To zawsze jakoś uzadowuje emocje Przywożę pozdrowienia Ze zboru w Kościerzynie Wielu z Was znam Albo Wy mnie znacie Ale są też nowe twarze, które widzę tutaj Dawno nas tutaj nie było Dawno nie przyjeżdżaliśmy, dlatego od nas tutaj nie było eee, Także pozdrawiam Was wszystkich w imieniu naszego zboru, naszego kościoła eee, Myślimy o Was, też modlimy się I to jest, to jest fajne Bardzo się cieszę, jestem dumny z tego miejsca eee, W którym jestem, w którym żyję, w którym mieszkam Z zborów, eee, do którego chodzę E, dzisiaj troszeczkę też będę się dzielił, chociaż nie spodziewałem się tego jakoś szczególnie, ale podzielę się takim słowem, które e, myślę jest też słowem, którym dzieliłem się w naszym Kościele, ale też jest takim słowem, które e, aktualne jest praktycznie można powiedzieć każdego dnia. Każdego dnia e, i w każdym myślę Kościele. I e, będę trochę opowiadał w trakcie, e, w trakcie e, kiedy się będę dzielił tutaj o, o naszym Kościele, także wybaczcie mi jakieś dygresje. Natomiast fragment, którym chciałbym się podzielić, od którego chciałbym zacząć, właściwie to są dwa fragmenty, jeden z nich jest dość obszerny, e, jest to... Pierwsza Księga Samuela, 17 rozdział. Począwszy od pierwszego, no można powiedzieć, do ostatniego wiersza, więc wierszy trochę, trochę jest. Ja nie będę czytał całego fragmentu, bo wszyscy go myślę, że doskonale znamy słyszeliśmy o tej historii od można powiedzieć maleńkości i każdy z nas kiedy ktoś powie Dawid to od razu myśli tylko o jednym Dawidzie o królu Izraela, który oczywiście tym co najbardziej się wsławił no to walką z Goliatem, którego pokonał kamieniem rzucając, rzucając kamieniem i trafiając w jego czoło jest kilka takich rzeczy, których można wyciągnąć z tego tekstu, które są bardzo pouczające i bardzo gdzieś tam do mnie przemawiały. Czytamy o tym, że zebrał się naród izraelski, zebrali się Filistynczycy i właściwie stanęli gdzieś naprzeciwko siebie i oto wystąpił pewien, jak to Biblia mówi harcownik, nie harcerz tylko harcownik, harcerz to jest dobra postawa, harcownik niezbyt wystąpił pewien harcownik i stanął naprzeciwko Izraela, nie był to byle kto więc myślę, że oni dobrali odpowiednią osobę, albo on sam się tak wyrwał bo był, że tak powiem słusznej postury tak delikatnie rzecz ujmując kiedyś pobawiłem się w to żeby dokładnie sobie wyliczyć w jakiej, jakiej wielkości był jaką miał włócznie jaki, jaki to był ciężar jego włócznie jego miecza, ile ważył jego pancerz nie mam tych danych ze sobą więc się tym nie podzielę pamiętam tylko, że e, tak jakbyśmy dzisiaj go mieli zmierzyć to e, wysokość tego człowieka to była bliska 3 metrów o ile dobrze kojarzę albo ponad, albo blisko 3 metrów no i stanął taki człowiek yy, i zawołał yy, w ósmym wierszu, czytamy, czyż nie ja jestem Filistynczykiem, a wysługami Saula. Wybierzcie sobie wojownika i niech wystąpi przeciwko mnie. Jeżeli potrafi walczyć ze mną i położy mnie trupem, będziemy waszymi niewolnikami, A jeżeli, ale jeżeli ja go przemogę i położę go trupem, wy będziecie naszymi niewolnikami i będziecie nam służyć więc nie wystąpił tylko po to, żeby sobie pogadać, miał konkretny cel chciał po prostu skrócić zabawę i pomyślał sobie po co mamy się męczyć i pocić przez cały dzień albo jeszcze więcej, załatwmy sprawę troszeczkę inaczej, szybciej niech wystąpi jeden z was a wiedział jak wyglądają Izraelici no i wystąpi, ja, i będziemy sobie walczyć, ale ciekawe jest to co powiedział powiedział, że jeżeli wygram z tym, z tym kimś, to wy będziecie naszymi niewolnikami to wy będziecie e, służyć nam więc cel był właściwie bardzo jasny i tak jest e, też z nami kiedy często stajemy e, w obliczu e, pewnych zagrożeń pewnych doświadczeń mamy wtedy do wyboru albo temu się poddamy i stajemy się tego niewolnikami albo też podejmiemy walkę i będziemy walczyć no i co nastało? No nastało to, że właściwie większość z tych ludzi, albo wszyscy, sposobili się każdego dnia do tego boju i każdego dnia wychodził Goliat i każdego dnia leżył szeregi Boga żywego i każdego dnia serce Izraela upadało. Każdego dnia. I tak sobie to wyobrażam, że w pewnym momencie, w pewnym dniu. W pewnych dniach, te okrzyki, które oni wznosili, bo czytamy o tym, o tych, o tym wznoszeniu okrzyków troszeczkę dalej yy, były coraz słabsze nie wiem, czy kiedyś bawiliście się w wojnę, jako mali chłopcy, przynajmniej ja się bawiłem, to polegało to na tym, że stanęliśmy i wołaliśmy hurra i wszyscy ruszali i tak zagrzewali siebie samych do bitwy. Być może oni każdego dnia mieli taką nadzieję, że może dzisiaj Goliat zaśpi i nie wstanie, albo może dzisiaj już mu się znudziło i już dzisiaj nie wyjdzie i nie będzie im żył. Ale niestety tak się nie działo. Aż do pewnego momentu, kiedy ja no tak powiem na tej całej scenie pojawił się Dawid. Młodzieniec, o którym czytamy pod koniec tego rozdziału, że był rumiany i przystojny, ładny. To takie są pieszczotliwe określenia takiego człowieka. Myślę, że nie każdy młodzieniec chciałby być tak nazywany. Wolałby powiedzieć, że, jest, że usłyszeć, że jest męski, że jest takim prawdziwym facetem, że jest konkretnym facetem i tak dalej. A tu występuje taki Dawid, który jest rumiany, przystojny, taki o małe, wszystkim się podoba. Nie? Ten Dawid e, e, wiemy, że był synem Isajego jego bracia, e, trzej najstarsi, ruszyli do, e, do, e, do, do, do boju właśnie z Filistyńczykami. Natomiast on po prostu pasał owce swojego ojca. E, ale to jego pasanie nie było takim zwykłym pasaniem, że tak powiem tam. Uczył się naprawdę jak można być przywódcą Jak można być odpowiedzialnym Za to co ktoś Mnie powierzył i ten e, Dawid e, Czytamy, że i w pewnym momencie Wysłał Dawida z taką misją Żeby zaniósł pożywienie Swoim braciom i też pułkownikowi Żeby się dowiedział co i Jakim się tam powodzi I, I Dawid przyszedł I co zrobił, pierwsze co zrobił Zostawił swojego konia Zostawił te wszystkie rzeczy I pobiegł do pierwszej linii szeregu Chciał zobaczyć co się dzieje No i zaczął tam rozmawiać ze swoim bratem e, Ze swoimi braćmi I tym czytamy że, że e, każdego dnia właśnie ten okrzyk e, e, okrzyk w, wojenny e, w tym okrzyku bojowym wychodzili Izraelici krzyczeli każdego dnia, przypuszczam, że coraz słabiej no i na ten czas akurat natrafił Dawid kiedy on wyszedł już oni krzyknęli hura i stanęli w miejscu więc nie zrobili nic ciekawego oprócz tego, że sobie pokrzyczeli i ten Dawid stanął, zaczął rozmawiać ze swoimi braćmi No i bracia zaczęli mu tam opowiadać Przypuszczam, że opowiadali mu No wiesz, jeszcze nie ruszyliśmy do wojny No bo, no bo wiesz, bo jeszcze król nie dał znaku Bo jeszcze tam pewne przygotowania trwają I tak dalej, i tak dalej Ale krzyczymy sobie, przygotowujemy się tak duchowo Mentalnie do tego, żeby wyruszyć I żeby pokonać filistynczyków Te serce coraz bardziej każdego dnia upadało w Izraelu no i Dawid natknął się na taki moment, że kiedy jeszcze rozmawiał wystąpił znowu Goliat. niestety wystąpił i niestety znowu zaczął rzec szeregi Dawida zaczął wyzywać te szeregi Boga Żywego szeregi Izraela i czytamy w 24 wierszu że kiedy wojownicy izraelscy ilekroć to słyszeli, ilekroć widzieli tego męża, uciekali przed nim bo się bardzo gubali dalej czytamy o tym jak Dawid, Dawid zaczął się dowiadywać o tym co właściwie ten człowiek mówi, co robi i w pewnym momencie w jego sercu pojawił się właśnie ten święty gniew, myślę, to co mówił też tutaj Adam przed, na początku naszego spotkania pojawił się w nim taki święty gniew. No jak to? Ktoś będzie wyzywał szeregi Boga żywego no jak to Czy ta, uco, uczyli mnie moi ojcowie e, o Bogu, który wszystko może opowiadali o tym jak pokonywali jak wchodzili do do, e, do Kanaanu jak pokonywali tych olbrzymów i teraz co, i teraz stoimy i wolimy się, dlatego że ten człowiek chce nas uczynić niewolnikami nic nie zrobimy w tym momencie tak nie może być tak nie może być. I kiedy zaczął się tak przechwalać, czy tak rozmawiać yy, yy, wśród tych wszystkich ludzi, ta wieść o nim, o tym rumianym, przystojnym chłopcu zaczęła się roznosić dookoła, że o pojawił się ktoś, kto myśli inaczej. Ktoś tam marudzi. Kiedy to usłyszał Saul, pomyślał sobie być może no, może ktoś jest, może ktoś pójdzie jako pierwszy, zginie Ale da takiego, taki przykład też inny Może pójdzie i, i pokaże jak to zrobić A może mu się uda akurat nie? I kiedy Dawid trafia przed Saula Saul mówi do niego, ty nie możesz pójść Walczyć z tym człowiekiem Bo jesteś jeszcze młodzieńcem kiedy później czytamy o tym, jak Dawid, jak Saul przy, przybrał, e, założył na Dawida swoją zbroję, bo pomyślał sobie, no chociaż może to go przytrzyma parę minut dłużej na nogach, to ta zbroja ludzie patrząc na Saula, na Dawida, który chodzi w tej zbroi, proszę, że się śmiali. Taki młody młokos a wiemy też, że Saul też nie był y, jakimś młokosem tylko był naprawdę, y, czytamy o tym że przewyższał innych Izraelitów o głowę więc nie był byle kim no i ten młokos staje w jego zbroi i nie potrafi nawet pójść, a co tutaj dopiero walczyć i wtedy Dawid mówi nie, ja pójdę ale wierzę w to że mój Bóg mój Bóg wyrwie mnie dlaczego? Otóż zaczął opowiadać Saurowi wcześniej o tym, że kiedy jeszcze był, mówi, jeszcze nie, niech nie upada serce nikogo. Dlatego, że ten, jak go nazwał, myślę, że obraźliwie, nieobrzezaniec, nie będzie tutaj, gadał nam takich głupot. Bo kimże on jest? I mówi, ja kiedy byłem i pasałem swoje owce, przychodził lew przychodził niedźwiedź i kiedy je atakował to ja stawałem w ich obronie ja nie wyobrażam sobie młodzieńca który walczył z WEM przystojnego rumianego i niektórzy mówią nie, Dawid musiał być już troszeczkę bardziej takim facetem niż młodzieńcem ale tam czytamy taką ciekawą rzecz on mówi Pan, który mnie wyrwał z mocy lwa i niedźwiedzia 37 wiersz Pan, który mnie wyrwał a jest tam mowa o tym że on chwytał nich za grzywę i tłuk wyobrażacie sobie młodzieńca, który chwyta lwa za głowę i tłucze nim o ziemię, aż go zabije ja nie wiem, czy ja bym chociaż raz potrafił go w tłuc a co dopiero tłuc nim i tłuc i tłuc, aż go zabić ale Pan był pomocą Dawidowi i przez te wszystkie dni, kiedy Dawid pasał owce, kiedy Dawid stał i bronił owiec przed niedźwiedziem i przed lwem to był czas, kiedy uczył Dawida jednej podstawowej rzeczy po pierwsze odpowiedzialności za lud, który za owce może tak, za owce, które zostały mu powierzone po drugie tego, że On jest Jego mocą, że On jest Jego siłą że On może i że do Niego należy walka mieczem. I łatwiej było Dawidowi wyjść w tym momencie do walki. I Dawid już nie wznosił nawet okrzyku. On kiedy wyszedł, tam czytamy dalej, że wybiegł z szeregu, tak się palił, żeby zakończyć tą sprawę że wybiegł z szeregu już nawet nie krzyczał, ale wybiegł z szeregu aby zakończyć dzieło które wierzył, że Bóg rozpoczął i to było miejsce to było czas to był ten właściwy człowiek według właściwego serca którego Bóg posłał po to, aby yy, yy, aby objawić swoją moc i aby nie uczynić z Izraela niewolników bo być może łatwiej byłoby Izraelowi walczyć z tymi Filistynczykami. Nawet jakby ten Goliat wysiekł tam nie wiem ile ludzi, to jednak jak taka kupa na niego wpadnie, to jest zawsze łatwiej takiego gościa wykończyć, niż jakby to by miał być jeden człowiek. Zgadza się? Więc on powiedział, dzisiaj Pan wyda w moją rękę Ciebie I zabijecie cię i odetnę cię głowę. I dzisiaj dam jeszcze trupy wojsk filistyńskich ptactwu Niebieskiemu. Dlatego, że Pan jest ze mną. Przejdźmy dalej. Otwórzmy Ewangelię Świętego Marka. Szósty rozdział. Będziemy, tak kilka wierszów przeczytamy Szósty rozdział, szósty wiersz Czytamy tam o tym, jak Pan Jezus Nauczał w Nazarecie I czytamy o tym, że nie mógł tam dokonać Żadnego cudu I dalej czytamy w szóstym wierszu I, dziwili się ich, i dziwił się ich niedowiarstwu I obchodził obli, o okolicznym osiedla I nauczał Potem wezwał dwunastu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 Odjechali, 32 wiersz, odjechali więc w Łodzi na ustronne miejsce na osobność, ale widziano ich odjeżdżających i poznało ich wielu i pierwszo ze wszystkich miast tam się zbiegli i uprzedzili ich, a wyszedł, wyszedłszy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 po stu i po pięćdziesięciu a on wziął owe pięć chlebów dwie ryby, spojrzał na, w niebo pobłogosławił, łamał chleby i dawał uczniom, a wykładli przed nimi i owie dwie ryby rozdzielił między wszystkich jedli wszyscy i nasycili się, zebrali pełnych dwanaście koszów okruszyn i nieco z ryb a było tych, którzy jedli chleby pięć tysięcy mężów dlaczego czytam Dlaczego przytaczałem tą historię o Dawidzie Dlaczego czytam historię o nakarmieniu pięciu tysięcy Dlatego, że jedna z najważniejszych rzeczy Która płynie z Biblii do nas Oprócz tego, że jesteśmy zbawieni To to, że Bóg chce posługiwać się swoimi dziećmi Aby oni karmili i dawali innym jeść i kiedy stanęli e, ci uczniowie, którzy jeszcze niedawno zostali wysłani przez Jezusa do, e, do tego, aby rozgłaszać e, Jego naukę i przyprowadzać ludzi do upamiętania, e, ci sami uczniowie po kilku dniach nagle nie wiedzą, co mają zrobić. Bo to wszyscy są głodni i co mamy zrobić? A Pan Jezus mówi Jak to? Przecież wy możecie dać i jeść Pan Jezus przyszedł na ziemię po to Aby umierać na krzyżu Aby zbawić nas od grzechu Aby zmartwychwstać Tak? Ale też kiedy przyszedł Wziął sobie Powołał uczniów Po co? Po to żeby ich nauczyć Bo on założył kościół Ale pragnie tego Aby ten kościół szedł I czynił dokładnie to samo co on i Pan Jezus nie bał się stanąć i powiedzieć, gdzie czasem można sobie pomyśleć o, o nas samych, kim że jestem, że mogę robić takie rzeczy. Uczniowie byli właściwie tak naprawdę na początku gdzieś drogi, a Jezus mówi do nich, pójdźcie i nauczajcie, a kiedy przyszedli i kiedy stanęli naprzeciwko pięciu tysięcy, ludziom to powiedział, wy dajcie im jeść. I kiedy powiedzieli do Niego, to co mamy pójść na kupić? Nie. Weźcie to, co macie. Zobaczcie, co macie. Ostatnio, kiedy dzieliłem się podobnym słowem, człowiek, który później wyszedł też mówił, powiedział taką bardzo ciekawą rzecz, która mnie bardzo poruszyła. Powiedział coś takiego. Słuchajcie, kochani, na tej sali, na tym miejscu jest wszystko, czego Bóg potrzebuje aby użyć dla swojej chwały aby zmieniło się oblicze tego miasta i często kiedy stajemy e, przed takim myśleniem walczymy ze sobą samym i myślimy nie ja jak nie ja to na pewno nie tutaj i na pewno nie jeszcze nie teraz a ja chcę Wam dzisiaj powiedzieć że właśnie tutaj Właśnie teraz i właśnie Ty jesteście potrzebni Bogu do tego, aby rozgłaszać Jego upamiętanie, żeby rozgłaszać i karmić ludzi. Pan Jezus powiedział, Wy dajcie im jeść Nic więcej nie potrzebuje oprócz Was. I to co macie, zobaczcie jak zaowocowało. Fakt, że to Pan Jezus pobłogosławił. Ale Pan Jezus, kiedy nas wysyła do służby, też nam błogosławi. I on nie daje nam nie wiadomo czego. Bo możemy sobie pomyśleć tak. Ja zawsze mówię o sobie, czy kiedy głoszę, mówię na własnym przykładzie. W kościele, w którym jestem, w kościerzynie, prowadzę uwielbianie, prowadzę służbę uwielbienia. Więc zawsze mówię, że ktoś by mógł powiedzieć, no tak, ale ja nie gram na gitarze, tak jak Jacek. Więc co ja mogę zrobić? Ja nie mam takiego talentu oratoryjnego, udało mi się powiedzieć to słowo, jak Paweł, czy jak Adam. Co ja mogę zrobić? Niewiele mogę powiedzieć. Ja nie potrafię tak bardzo ale Pan Jezus nie powiedział, że wy, nie powiedział im, że ja wam coś dam i wy z tym coś róbcie, tylko powiedział, zobaczcie co macie i weźcie to, a ja to pobłogosławię i ja sprawię, że wszyscy będą nasyceni i zobaczcie, oni wzięli te pięć chlebów, wzięli te dwie rybeczki i Pan Jezus pobłogosławił i pięć tysięcy osób się z tego nakarmiło. i jeszcze zebrali z tego dwanaście koszów czytamy I... Można to tylko w jeden sposób zrobić To może zrobić tylko w nas Bóg Ale jeżeli my staniemy I pójdziemy I będziemy chcieli to uczynić dla Niego To On jest w stanie to zrobić Do Dawida mówiono Ty jesteś Rumiany, przystojny Chłopie Jego brat nawet się na niego zdenerwował w pewnym momencie I mówi, słuchaj, ja wiem, że Ty teraz się z nas naśmiewasz Spływaj stąd Z powrotem do swoich owieczek I tam sobie wygłaszaj takie mowy Kimże jesteś? Co ja mam takiego? Kimże jestem, że mogę pójść i walczyć z takim Dawidem? Tak jak, Dawid, tak jak tak, Takim Goliatem, przepraszam. Tak jak Dawid. Co ja takiego mam? Co ja mogę zrobić? Żeby odmienić losy tej wojny. Tego miasta. I często myślimy tak. Powiem tak. Często myślałem Kim, że jestem i w jakim mieście żyję? W większości miast, gdzie jadę, zazwyczaj, zazwyczaj, przepraszam, nie uogólniam, ale słyszę takie zdanie, tutaj Bóg niewiele może zrobić, tu jest bardzo ciężki naród, a kaszuby, kaszuby to jest naród twardogłowych, czarne podniebienie i choćby nie wiem co, to wiary ojcowskiej się nie pozbędę. Nie odstąpię. I ja powiem szczerze, ja też tak myślałem. I wiecie, ile się zmienia, kiedy człowiek przestaje tak myśleć? Zacząłem Bogu dziękować za to, że jestem w takim mieście, a nie innym. Bóg zaczął otwierać, już dzieliliśmy się nawet tym zalinką tutaj, Bóg zaczął otwierać nowe miejsca, nowe sposoby, nowe możliwości gdzie wcześniej nie było mowy nawet o tym, żeśmy mogli zrobić jakikolwiek koncert. A tutaj nagle mogliśmy zrobić koncert na rynku. Na dużej scenie. I pieśni, które były tam prezentowane, to były pieśni mówiące o tym, jak wielki jest Bóg. I ludzie, którzy tam przychodzą, których znam z, z urzędu miasta, stawali i mówili... Jacek, skąd Ty masz takich ludzi? Skąd Ty ich znasz? Kiedy rozstawialiśmy dużą scenę, byłem tylko ja, pięciu chłopaków i tylko ja miałem pojęcie o tym, jak ją rozstawić. Ale kiedy powiedziałem, jak, co i jak zrobić, to tam oni się wszyscy uwijali jak w ukropie, a pod koniec dnia oni przyszli do mnie mówiąc: słuchaj, my chcemy z Tobą pogadać, czy Ty byś szczęśliwie nie chciał nam rozstawiać tej sceny bo patrzyli na młodych ludzi którzy potrafili zrobić to co do nich należy a później przychodzili i się pytali co dalej mają zrobić I mówię, co to za ludzie nie bez, że robią to co im się powie to później przychodzą, przychodzą i się pytają co mają dalej robić to jest miejsce i to jest czas nie za ileś lat nie jak pójdziesz do szkoły biblijnej nie jak nie wiem, nabędziesz wielkiego stażu wiary nie jak będziesz bardziej duchowy przecież nie wiem co to znaczy a wiem jedno, że Bóg chce Ciebie, chce mnie użyć dzisiaj i to w tym miejscu w którym jesteś tutaj Ciebie postawił tam postawił Dawida tam postawił uczniów dlatego, że chciał wziąć to, co oni mają pobłogosławić i użyć a efekt widzieliśmy jeden mały facet facecik jednym kamieniem z procy załatwił drągala trzymetrowego jeden mały facet pięć chlebów dwie rybki potrafiły nakarmić pięć tysięcy osób nie wiem, jak to jest możliwe. Pięć tysięcy osób. I jeszcze zostało. To, co dzisiaj chcę Wam przekazać z całego serca, to to, że Bóg chce Ciebie i mnie tutaj, teraz i właśnie Ciebie. Nazywamy to trzy T. Tutaj, teraz i Ty. Użyć To myślenie, które zmieniło mnie, zmienia nasz kościół, to jest właśnie to myślenie. Że Bóg jest w stanie to wszystko uczynić i ja dla Boga to wszystko zrobię. Ja stanę i zrobię. Nasz zbór w tej chwili ma już, tak nazywamy, Kościół Dziecięcy. Ma grupę młodzieżową i ma kościół, ten Kościół Dziecięcy, słuchajcie coś niesamowitego dzieci u nas prowadzą uwielbianie grają na perkusji my grają na gitarze basowej grają na pianinie, na skrzypcach i są lepsi niż my dorośli wymiatają tak, że głowo boli ale to jest wszystko potrzebne aby gdzieś się zaczyna od mniejszych rzeczy tak jak tutaj zaczynaliście od małych rzeczy tak samo jak my zaczynaliśmy od małych rzeczy. Wiecie, z takiej historii, przewam Wam opowiem, naszego zboru. Nie jest ona może długa, ale pamiętam, jak się spotykaliśmy w dwie, trzy osoby w busie, bo nie było dla nas miejsca. Bo dom kultury był zamknięty, albo nas wyprosili stamtąd. Pamiętam, jak przychodziliśmy, a miejsce, na którym mieliśmy się spotykać, było jeszcze nieposprzątane po jakiejś imprezie pamiętam takie sytuacje, kiedy próbowaliśmy zrobić ewangelizację aby ludziom pokazać, że Kościół, że jest w tym mieście taki Kościół często mówiono nam nie albo o możecie zrobić tam gdzieś tam w jakimś ogródku gdzie niewiele osób będzie przechodziło i słyszało ale przez to, że wierzymy w to, że możemy mieć wpływ na to miasto nawet mocno sobie taką wizję stworzyliśmy że jesteśmy kościołem który pragnie mieć wpływ na miasto i może mieć realny wpływ Chrystus kiedy przyszedł miał wpływ na realny tamtejszy świat on wszystko wywracał po kolei do góry nogami i ustawiał we właściwy sposób i tak samo jego uczniowie pamiętacie kiedy, kiedy zamknęli się w tej górnej izbie modlili się Potrzebowali Ducha Świętego, ale kiedy już on stąpił to już nie było siły, która mogłaby ich zatrzymać. Zrobili wszystko i oddali wszystko. Oddali nawet swoje życie. Tylko jeden z nich umarł śmiercią naturalną. A kiedy czytamy o nich, to czytamy o tym, że byli przeżynani piłą. Że byli kamienowani. Paweł, ile razy. Że byli więzieni, że ich wyzywano. Dlaczego to wszystko robili? Bo byli rozkochani w Chrystusie. Bo wiedzieli, że to jest czas i to jest to, co Chrystus chce, żeby oni robili. I że to oni mają robić, nikt inny. I w ten sposób szli. I czytamy jedne z najpiękniejszych słów w Biblii, które powalają mnie na ziemię. W liście do hebrajczyków. Świat nie był ich godzien. Świat nie był ich godzien czytamy, aby oni po nim stąpali. Tak świętymi ludźmi byli. Wiecie, chciałbym, żeby kiedyś ktoś tak powiedział o mnie. mnie tak powiem. Dlatego chcę i was wszystkich namawiam do tego i zachęcam, żebyśmy właśnie w ten sposób żyli, jak Dawid. Nawet wyrywali się z szeregu. Być może nawet twój brat, czy twoja siostra podejdzie kiedyś do ciebie i powie chłopie, co ty tutaj robisz ja ciebie znam idź tam do swoich rzeczy a tutaj to zostaw, to nie do ciebie należy być może ktoś tak cię będzie zniechęcał ale Dawida nikt nie był w stanie zniechęcić bo Pan wyrywał go z, z ręki lwa, czy z łapy lwa i z, z tych paszczy niedźwiedzia tym słowem chcę z Wami się podzielić, kochani, i zachęcać Was do tego, i modlić się o to z Wami, modlić się o nasze miasto, o Kościerzynę. I wierzę, że będzie to też słowem takim, który was, was, który, który was podniesie, Was zachęci, bo zawsze ono mnie zachęca, kiedy patrzę na postawę właśnie Dawida, kiedy czytam w liście hebrajczyków o tych wszystkich bohaterach wiary patrzyli gdzieś z daleka na obietnicę, która ma się objawić, ale nigdy do niej nie doszli. Ale zrobili to, co Bóg chciał. Po to, abyśmy my, tak mówi Biblia w, w liście do Hebrajczyków, po to, abyśmy to my mieli w tym też udział. To jest niesamowite. Nie? Walczyć za jakąś ideę, umrzeć, i nie dożyć tego wypełnienia obietnicy także dziękuję bardzo że mogłem się z wami tym podzielić jest to wielkim przywilejem dla mnie, wielką radością stres już przeszedł bo już powiedziałem jeszcze raz was pozdrawiam w imieniu kościoła naszego mogę powiedzieć taki naturalny przyrost do naszego kościoła w takim czasie urodziło się chyba już ile nas? Czwórka czy trójka dzieci nowych? Trójka, czwarte jest w drodze <grym> jesteśmy z tego powodu też Bóg wdzięczni i też widzimy jak Bóg zmienia rodzinę w naszym mieście kiedy się nawracają najpierw e, e, młodzi ludzie zmienia Bóg ich życie ich rodzice zaczynają przychodzić do kościoła, to jest niesamowite Przychodzą do kościoła, bo widzą zmianę w życiu swoich dzieci. I to jest niesamowite. I Bóg otwiera nowe drzwi. Pośród dzieci, służba wśród dzieci. Będziemy mieli konferencje dla dzieci w naszym mieście. To jest coś niesamowitego. Jestem Bogu za to wdzięczny. Wiecie? Często jak byłem w jakichś zborach, tak sobie zawsze myślałem. Taki nasz, ma, nasz malutki kościół, cóż on może zrobić w tym mieście? A tu nagle się okazuje, że jesteśmy naprawdę taką, że tak powiem, siłą, która jest objawiana, którą Bóg objawia, którą pokazuje na mieście. I to nie poprzez wielkie ewangelizacje, chcę Wam powiedzieć. Wcale nie. Poprzez postawę pojedynczych ludzi. Poprzez Twoją, moją postawę, moich przyjaciół, moich braci, siostr sióstr w mieście. Bóg posyła osoby, które mają Usłyszeć to, co mają usłyszeć. I zobaczyć nasze życie. I właśnie w taki sposób Bóg działa. Amen. właśnie w naszej niewierze i w naszej, naszej lękliwości w tym naszym ludzkim przyziemnym myśleniu ograniczamy Twoje możliwości Twoje plany panie, Twoje zamysły dziękujemy za Twoje nas i zachęca Was do życia w wierze nie w ogóle nami, nie w tym co nasze ludzkie słabe, cielesne ale no właśnie w tej mocy, którą jesteś w stanie wypełnić, Pani, nasze słabości. tak modlimy się, być do pomu. każdemu z nas, wzrastać Pani w wieża, abyśmy nie, my nie byli tymi niewiernymi miastami, niewiernymi ludźmi, których nie możesz dokonywać swoich cudów. Ale byśmy z wiarą Pani rozstrzygnia Cię, przemarzyć Ciebie byś Ty przemieniał nasze myślenie, przemieniał nasze serca. Tak abyśmy uchwycili tą Twoją wizję dla naszego życia, byli aby nikt z nas, Panie, nie był bez użyteczny. Nikt z nas byśmy, siedział z założonymi rękami, będzie nic się nie da zrobić. Ale abyśmy raczej, Panie, z wiarą oczekiwali na to, co jesteś w stanie przez nas uczynić, nie bacząc na nasze ograniczenia na nasze słabości, na nasze braki, ale patrząc nieustannie na Twoje bogactwo, na Twoją moc, na Twoją wielkość, to pomóż nam chodzić pieszo i daj nam oglądać, Panie, Twoje działanie, więcej i więcej w naszym życiu. Pomóż każdemu z nas wzrastać w tej prawdziwej pobożności, w której będziemy już dla Ciebie. Przydatni, przygotowani, wszelkiego dobrego dzieła. Pomóż nam dzisiaj nie oczekiwać właśnie na jakiś, nie wiadomo jaki wielki dzień, nie wiadomo na jakie wielkie przemiany ale w tej mierze, w jakiej dzisiaj możemy Cię służyć. W tej mierze, w jakiej dzisiaj możemy się zbierzyć. To pomóc każdemu z nas z jarą oddać Tobie wszystko. I użyć tego, Pani. daj nam doświadczać i oglądać Twoje łaskawe działanie w pośród nas. Aby to miasto, Panie, było dla aby Aby nasze rodziny, Panie, zbawione, Aby nasi sąsiedzi i znajomi byli poruszeni mocą Twoją działaniem Twojego Ducha w życia. Aby Twój Kościół, Panie, w tym miejscu rozwijał się i wzrastał. Aby Twoich Panie. Panie, dzięki Ci za to, że, że nie wiemy mamy, Panie, ale że każdy z nas jest inny, Boże. A dziękuję Ci za to, że w Twojej swojej łasce i świętości, Panie, chcesz używać takich ludzi, jak ja, jak my, Panie. Dziękuję Ci, Panie, za to, że każdego z nas oddarzyłeś i ukształtowałeś w inny sposób, Panie. Ale każdego z nas chcesz używać Boga. Dzięki Ci. Pozwól na Panie, abyśmy też mogli zrozumieć to, Panie, i też zobaczyć, w jaki sposób chcesz nas użyć, w taki, w taki praktyczny, praktyczny sposób, Panie. A dzisiaj chcemy deklarować, Panie. Ja deklaruję, że chcę Tobie służyć I nie chcę być Panie jak wojska izraelskie, które tylko wydawały okrzyk Panie i dalej stawały Panie i nic nie robiły Panie, ale chcę być jak Dawid chcę być jak Dawid, który y, powiedział, że nie że on się nie zgadza na ten stan rzeczy że będzie robił wszystko panie, żeby zwyciężyć żeby uczynić swoją wolę Boże. może jak my wszyscy wiemy Panie, co do nas należy co powinniśmy robić, Panie. Ja wierzę w to i modzę się o to, abyś każdemu z nas objawiał wolę, co to służby, Panie, którą chcesz, abyśmy wykonywali dla Twojego dzieła, dla, dla, dla tego kościoła, Panie, dla tego miasta, Boże. Modlę się o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Amen.